Pan wami, vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl swym učedníkům, kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho už znáte a viděli z tego. Filip mu řekl, pane, ukaż nam otce a to nam stačí. Jeziś mu odpowiedział, Filipe, tak długo jestem z wami, a nie znasz mnie? Kto widział mnie, widział Otce. Jak możesz powiedzieć, ukaż nam ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a otec je we mnie? Słowa, które k vám mówię, nie mówim sam ze sebe. To otec, który we mnie przebywa, kona swoje skutki. Věřte mi, že já jsem v Otci, a Otec we mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen pravím wam, kdo věří we mnie, i ten bude konat skutky, které já konám, ba jeszcze wietrzy bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoliv budete prosit we jmenu mem, to všechno udzielam aby otec byl oslaven v synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní bratře a sestry, Dalski nowinarz Vittorio Messori w knizze przekroczyć prach nadzieje ptal się swatego otce Jana Pawła II. Swaty otcze, może teli alespoń alespoň prozaćm zastawit u pochledu ze strony człowieka. Chciałby se was zeptat, jeśli człowiek może dojść k przeswiedczeniu, że Bóg skutecznie egzystuje, a przypadnie Jak? Vaše otázka se celkem vzato cytyka paskalowa odlišení absolutna neboli boha filozofu, racionalistických volno od boha Ježíše Krista a ještě przed Nim od Abrahama po Mojžíše od boha patriarchu. Jen ten druhý Bůh je Bůh živý. Ten pierwszy jest plodem lickechomyśleni, lickich uwag. Prokrześciany nemiło filozofice absolutno, które było poważowano za pierwotni byci nebo najwyższy dobro walne wyznam. Ptalise proczby se mieli pouczcie do filozoficznych uwag o Bochu, gdyż k nim mluvil Bóg żywy, a to nie prostrednictwim proroku, ale i skrze własnego Syna. Bůh nam zjevuje sam sebe, zejména svým zlitřtěním, protože Bůh se skutečně stal człowiekiem ve svém synu, a narodil se z Panny Marie. Prawě toto narodzeni, a později utrpení a smrt na kříži, a vzkříšení bylo v lidských dějinách, byrcholem Božího zjevení o sobě, gdyż se neviditelný Bůh zjevil v Kristově viditelném lidství. Słyszeliśmy w dneśnym Ewangeliu. Jezus rzekł swym uczednikom: Gdybyście znali mnie, znalibyście i mego Otce. Nynicho już znate, a widzieliście go. Filip mu rzekł: Panie, ukaż nam Otce, a to nam staci. Kristowa odpowiedź ma kluczowy wyznam. Jezus mu odpowiedział: Filipe, tak długo jestem z wami, a nie znasz mnie? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak możesz říci, ukaż nam Otce? Ne wierzysz, že já jsem v Otci, a Otec je we mně? Slova, která, která klewam mluvím, ne mluvím sam ze sebe. To Otec, který we mnie přebyvá, kona swe skutky. Bratře sestry, Kristus svými slovy zachází chodně daleko. Temněž se tu jedna. A takową przyjmą skuszenost, ponieważ tołzi współczesny człowiek, ale tato bezprostredność jeszcze neni poznanie Boha twarzy w twarz, poznani Boha jako Boha. Pokusmy se uważować nestrannie. moch Bóg zajd dal, we swej ochotie a w przybliżeniu se człowieku, abyce se, se przybliżyć ludzkim schopnostem poznać Boha. O prawdzie życzono z se, że jak najdal to było możne. Dalby by zajt ne mohl určit je. Urzitem smyslu aż przyliż daleko. Wieržiši Kristu se Bóg sam wydal chledat człowieka. Do te doby chledal człowiek Boha, a jako wodzitko miel własny rozum, a z sporego Bożicho zwiestowani. Czerpanych z zila stworzeni, a ze słów proroku. W chrześcijaństwie się wsze od słowa. Zde nie jedną człowiek leda Boha, ale Bóg sam przychodzi, aby o sobie promlował k człowieku, a ukazał mu cestu, poniż k niemu może dojd. To chlasa prolog Janowa Ewangelia. Boha nigdo nigdy nie widziel. Jednorodzeny Bóg, Który spoczywa w naruci Otcowie, ten o niem podal sprawu. Proto je wcielene Słowo napełnieniem chlubokej touchy przytomne w każdym lidskiem nabożeństwie. To to napełnienie je Bożym Dilem, a przewyższuje weszkerę licka oczekiwań. I to tajemstwie miłości. W już na bożeństwie neni snachoł chlead Bocha zdaliby seho snadnie niejak mogli dochmatat, a nalest Ho ale odpowiedzi wiry Bohu, który se zjawuje. W tejto odpowiedzi mówi człowiek ze swym Bohem jako ze stworzitelem a Otcem. A ta odpowiedź może być dana dzięki jedinemu człowieku, który jest zarówno słowem, sądztatnym z Otcem. W niemż Bóg choworzy z każdym człowiekiem, a człowiek se stawa takowym, aby mógł Bohu odpowiedzieć. W Jezysiu Chrystusa Bóg sam stawa jednym, a zjewnym se stawa takie pomier między Bohem a człowiekiem. W tom spoczywa naprosta odliczność chrześcijańskiej wiry. W tym spoczywa jej platność a zawazność. Jedineczność chrześcijaństwi nie zakłada zwłaszcza nie obsah jego uczeni a pożadawku, lecz skuteczność, że Bóg sam sobie wyjadrzył w Jezysiu Chrystus. Bóg sam sprzystupnił cestu k sobie, zde tedy posouwa cały porządek. W nabożeństwie se wżdy człowiek wydawa chlebat Boha, Bezjewni Jezysiowie se Bóg wydawa chledat człowieka. Chrześcijańska wira tedy neni jednym z mnoga nabożeństw. Jest setkaniem z Jezysiem Chrystem, w nimż sam Bóg chleda naszej bliskost. Na utasku proczy Jezys jedynym prostrednikiem między ludźmi a Otcem Ewangelista odpowiada, że jedynie Chrystus może przywieść człowieka ke spoleczeństwie z Bohem. Jezus jest tak otcy, protože że ludzi skry sebe sama. On jest w odci, a Otec jest w Niem. Dzięki tejto wzajemności między Jezysiem a Otcem możemy pochopić, że ten, kto poznawa Jezysie, poznawa takie Otce. Apostol Filip v našem evangeliu se vidět Otce, ale nedokázal ho objevit w Ježíši. Swym tělesným zrakem viděl to vnější, ale nedokázal spatřit vnitřním zrakem víry to, co je skryté. Nepochopil, že k Otci lze dojít prostřednictvím Ježíša. Uczednicy nepoznali, že ich mistry pro nasi a kona činy Boha Otce když pan vybízí své učedníky k víře, zakládá pravdivost svého učení na své osobní autoritě a na svědectví jeho skutku. Co vidíš ty, když pozoruješ Boží skutky? vnímáš pouze viditelné znamení nebo Boží působení, o němž to znamení hovoří? Je dobré klást si tuto otázku, protože přižící se sekularismus se zabywa wylucznie tym, co jest widytelne, empiryczne a uwierzytelnione. se owszem we wszech możnych uczonych pochadkach z oblasti astrologii, magii czy pseudonabożeńskich teorii. Jezišu uczednik uczeńnik przyma widytelność skuteczność a snaży se zbystrzyć swój pogląd wiry, aby w bliskich udalostech, które są często spletite plné tajemství, a však nikdy absurdní, dokázal vnímat Boží působení, Boží slavu. Přitomnost Otce v životě Ježíše můžeme proto poznat jedině, máme-li víru. Tím jedinem, o máme prosit, je proto víra. A pak nezbyvá ten tento dar s důvěrou očekávat. Katechismus nás učí, člověk, Milości je powolando do społeczeństwie ze swym stworzitelem, aby mu odpowiadał a alaską. To za niego nigdy nie może udzielać. Amen.